Sierpień 1937 roku. Szef sowieckiej bezpieki Nikołaj Jerzow wydaje rozkaz numer 00485, będący podstawą operacji polskiej NKWD skierowanej przeciwko Polakom zamieszkałym na terenie Związku Radzieckiego. Podczas tak zwanej operacji polskiej NKWD w latach 1937-38 pozbawionych życia zostało ponad 100 tysięcy Polaków. Jest to prawie pięć razy więcej niż w zbrodni katyńskiej. Jak obliczył historyk Uniwersytetu Harvarda profesor Terry Martin, w czasie wielkiego terroru w latach 1934-39 Polak mieszkający w Związku Sowieckim miał 31 razy większą szansę być rozstrzelanym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 Po podpisaniu pokoju ryskiego w 1921 roku w granicach związku Sowieckiego znalazło się milion Polaków. Zamieszkiwali oni głównie ziemie kresowe I Rzeczpospolitej, przede wszystkim sowieckie Ukrainy i Białoruś. Jaki był stosunek władz bolszewickich do Polaków, którzy zamieszkiwali w granicach Rosji Sowieckiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Cóż, najpierw można zadać pytanie, jaki był stosunek osobisty tego, który stanie się panem życia i śmierci wszystkich swoich poddanych, także Polaków. A więc Józefa Stalina, który taką rolę będzie odgrywał praktycznie od połowy lat dwudziestych. Otóż zadał to pytanie znakomity historyk amerykański japońskiego pochodzenia Hiroaki Kuromiya, Analizując stosunek Stalina do różnych grup narodowościowych, w swoim studium profesor Kuromija odtwarza przesłanki indywidualnego podejścia Stalina do Polski, do polskości. Warto przypomnieć, że Stalin był tutaj w Polsce, w Krakowie. Zatrzymał się na kilkanaście dni, mieszkając razem z Leninem i Nadjeżdą Krupską w drodze do Wiednia, gdzie zgodnie z poleceniem Lenina, oczywiście to było tuż przed pierwszą wojną światową, miał studiować kwestie narodowościowe. Został namaszczony przez Lenina właśnie do badania stosunków międzynarodowościowych. Niektórzy przypisują temu krótkiemu, bezpośredniemu zetknięciu ponurego osetyńca z polską rzeczywistością powody do jego późniejszych uprzedzeń wobec Polski. Tak się złożyło, że w czasie podróży do Zakopanego z Krakowa na stacji Habówce, gdzie była przerwa, kiedy udali się obaj panowie na posiłek, Stalin poprosił o podanie mu piwa w języku rosyjskim. Zarządzał szybkiego obsłużenia i manifestacyjnie kelnerzy polscy nie chcieli go obsługiwać. Dopiero Lenin musiał mu tłumaczyć, że tak lepiej z tą rosyjskością, rosyjskim językiem tutaj się nie afiszować bo Polacy niekoniecznie szukając wciąż niepodległości tuż przed I wojną światową odnoszą się z entuzjazmem do rosyjskich gości. Oczywiście ta anegdota zawierająca być może część prawdy nie odzwierciedla w istocie żadnych poważnych źródeł stosunku Stalina do Polaków. Bardziej serio traktuje się wpływ doświadczeń Stalina z roku 1920 na stosunek do Polski. Przypomnijmy, że Stalin był wtedy komisarzem politycznym frontu południowo-zachodniego, a więc bezpośrednio szedł z tym ugrupowaniem wojskowym, które atakowało Polskę późną wiosną i latem 20 roku, zmierzając w stronę Lwowa. Stalin kierował faktycznie od strony politycznej tym natarciem, i odpowiadał za jego wynik. Dlatego niepowodzenie, załamanie tego natarcia, zatrzymanie ofensywy frontu południowo-zachodniego na rogatkach Lwowa było ogromnym osobistym niepowodzeniem Stalina. Dodatkowo fakt, iż uparł się i nie zgodził się przekazać posiłku Tuchaczewskiemu nacierającemu na Warszawę z frontem zachodnim sprawił, a Stalin uparł się, bo po prostu chciał zdobyć za wszelką cenę Lwów, ten fakt niesubordynacji wobec rozkazów samej Moskwy, pozostałych członków politbiura, sprawił, że Stalin został uznany za jednego ze współodpowiedzialnych za klęskę w 1920 roku klęskę Armii Czerwonej. To zostawi na pewno jakiś ślad w mentalności niezwykle mściwego. To na pewno jest element konsensusu wszystkich historyków, że Stalin miał niezwykle mściwy charakter. Ta mściwość niewątpliwie odcisnęła się na losach tych, którzy razem ze Stalinem atakowali wtedy Polskę i na których Stalin chciał zrzucić odpowiedzialność za tę klęskę. sympatia zachowa Stalin tylko do swojego kolegi jednego z owego natarcia, a mianowicie do Siemiona Budionnego. Czy Stalin rzeczywiście będzie się mścił potem na Polsce za to, że ta kojarzyć mu się będzie z poważnym potknięciem w jego karierze militarnej i politycznej? Czy to jest powód, dla którego zginą oficerowie w Katyniu? To często powtarzające się pytanie, że być może to taka osobista zemsta na uczestnikach polskich tamtej wojny. Myślę, że oczywiście nie sposób wykluczyć całkowicie tego momentu, ale z całą pewnością Stalin rozumował raczej innymi kategoriami w stosunku do Polski. Kategoriami geopolityki, kategoriami zimnej gry politycznej. I to właśnie ona determinowała jego stosunek do polskiej mniejszości również w Związku Sowieckim w okresie międzywojennym. Pani wspomniała, że tej mniejszości polskiej zostało po pokoju ryskim pod władzą Sowietów milion. Oficjalny spis sowiecki z roku 1926, a były dwa takie duże spisy w okresie międzywojennym ten z 26 roku i następny w 1939. Wykazuje ten pierwszy z 26. że mieszkało w Związku Sowieckim 782 tysiące ludzi deklarujących się jako Polacy, z czego 46% wskazywało język polski jako język ojczysty. No cóż, możemy zawsze postawić znak zapytania przy wiarygodności tego spisu, ale istotnie można szacować, że blisko milion ludności polskiej, znajdował się wciąż pod panowaniem sowieckim po traktacie ryskim. Wstrząsające jednak jest zestawienie tej liczby, 782 tysiące, z wynikami spisu z 1939 roku. Wykazuje już tylko 626 tysięcy. A więc ponad 156 tysięcy ubyło w ciągu 13 lat. W ciągu 13 lat, kiedy ludność Związku Sowieckiego w całości Mimo gułagu, mimo represji, mimo prześladowań wzrosła o wiele milionów. Nie skurczyła się, ale wzrosła. Jak dramatyczny był los polskiej mniejszości, skoro skurczyła się ona w ciągu 13 lat o blisko jedną czwartą. Kogo konkretnie obejmował rozkaz Jeżowa? Polacy byli, jeśli można tak powiedzieć, nacenzurowanym, to zbyt delikatne określenie, ale użyjmy go z braku lepszego. Od początku wkraczania władzy sowieckiej na tereny zamieszkiwane przez Polaków kojarzono polskość Polaków z panami. To hasło Polak, pan, szlachcic, szlachcice i księża było zakorzenione w istocie w spojrzeniu rosyjskiej propagandy, celowo używam określenia rosyjskiej, bo dotyczy to już XIX wieku. Polacy to... Ksiądzy i Pany, to znaczy księża próbujący katolicyzować poczciwą ludność prawosławną, rosyjską, nie używano wtedy pojęcia ukraińską czy białoruską. No i oczywiście szlachta, która wyzyskuje, która dominuje nad tymi biednymi chłopami, co oczywiście w części było odzwierciedleniem stosunków, które występowały realnie. Wszyscy oni podpadali w tym nowym systemie sowieckim wciąż pod to podejrzenie, że reprezentują obcy klasowo element. Czy już wtedy także pachołków imperializmu? Tak jak najbardziej. Propaganda sowiecka odkurzyła te wszystkie stare antypolskie stereotypy carskiej propagandy w związku z wojną, 1919-1920 roku, wojną sowiecko-polską i zaprzęgła je do swoich nowych ideologicznych celów. I wtedy właśnie pojawia się owo nowe, dodane określenie Polska jako pachołek imperializmu zachodniego, które w istocie znów jest tylko odnowioną wersją starego Puszkinowskiego jeszcze oskarżenia z 1831 roku, że Polska służy zachodnim oskarżycielom Rosji o brak liberalizmu, o brak wolności. Ale przychodzi ustabilizowanie władzy sowieckiej po 22 3 roku i Polacy formalnie cieszą się, tak jak inne małe narodowości w Związku Sowieckim, autonomią. Władze sowieckie uznały, że głównym zagrożeniem w okresie bezpośrednio po rewolucji jest rosyjski nacjonalizm. Odchodzą jakby od tych haseł imperialistycznych, nawiązujących do tradycji obrony Rosji przed zewnętrznymi wrogami i przeciwnie starają się zmniejszyć zagrożenie przeniknięcia całej idei komunistycznej nacjonalizmem rosyjskim. To zwłaszcza Lenin w tym kierunku dążył. Środkiem do tego miało być umocnienie nierosyjskich narodowości, dotarcie do nich z bolszewicką propagandą, pokazanie, że tylko bolszewizm daje tym mniejszym narodowościom szansę przeżycia w imperium wciąż istniejącym pod nowym sztandarem, w którym największym narodem są Rosjanie. To jest tak zwana polityka korenizacji, czyli zakorzeniania poszczególnych narodowości. Polacy w Związku Sowieckim w ramach tej polityki otrzymują dwa obwody autonomiczne. Jeden na Białorusi, drugi na Ukrainie. Ten pierwszy przyjmie nazwę Dzierżyńszczyzny od nazwiska Dzierżyńskiego, drugi Marchlewszczyzny od nazwiska drugiego bardzo znanego aktywisty bolszewickiego polskiego pochodzenia Juliana Marchlewskiego. I tam powstawały polskie szkoły. Wersję narodowego bolszewizmu, bardzo ciekawe podręczniki pokazujące jakby nowy wizerunek polskości, bolszewickiej polskości w tych obwodach autonomicznych realizowany. Także poza tymi obwodami, głównie wiejskimi, przy zachodniej granicy Związku Sowieckiego, w takich centrach jak Kijów czy Leningrad, Polacy mieli możliwości przynajmniej pewnej autonomii kulturowej naturalnie pod dyktatem ideologii komunistycznej. To wszystko zaczyna się zmieniać na progu lat 30. w związku z dwoma dramatycznymi przemianami w Związku Sowieckim. Pierwszy to walka z chłopstwem jako klasą. Ostateczny wyrok wydany na chłopstwo w ogóle przez Stalina. W ramach drugiej fazy rewolucji dekuakizacja, czyli walka z kułakami. Jak nazywano chłopów, którzy cokolwiek jeszcze posiadali. Dosięga także Polaków i prowadzi do dramatycznych losów tysięcy polskich rodzin wywiezionych ze wsi, ale nie była to operacja specjalnie wymierzona w Polaków, ale w chłopstwo jako grupę społeczną. Wtedy jednakże już zaczynają się pierwsze operacje wymierzone specjalnie przeciw Polakom, Polskiej Autonomii Kulturalnej w takich centrach jak Kijów gdzie doszło do likwidacji Teatru Polskiego, do masowych aresztowań studentów w Instytucie Pedagogicznym w Kijowie, blisko 800 osób aresztowanych, ponieważ Stalin chciał już wtedy zacząć przygotowywać swój kraj do wojny z Zachodem, a więc wojny z Polską w pierwszej kolejności i zaczął traktować Polaków, wszystkich Polaków pod jego panowaniem, jako potencjalną piątą kolumnę. I tak zaczyna się ta obłędna logika, która prowadzi w stronę rozkazu z 1937 roku. Wróćmy jeszcze do kwestii, kogo konkretnie obejmował rozkaz Jeżowa. Czy wszystkich Polaków tak samo traktowano? Preludium do tragicznego losu Polaków w latach 30. stanowią przesiedlenia postanowione w 1934, a realizowane od stycznia 1935 roku mieszkańców przy granicy z II Rzeczpospolitą. 70 tysięcy w sumie ludzi zostało wysiedlonych w ramach tej y, operacji. Ludobójczy charakter prześladowania Polaków i rozmach, jeśli można tak powiedzieć, ludobójczy ta operacja przybiera dopiero w 1937 roku. Stalin już wtedy na serio szykuje się do wojny i tak zwana wielka czystka, którą kojarzymy najczęściej no, z rozprawą ze starymi bolszewikami, z towarzyszami Lenina, przede wszystkim ugodziła w mniejsze narody, a na pierwszym miejscu w Polaków. Rozkaz, który wydał Mikołaj Jeżow, szefen NKWD, główny realizator Wielkiej Czystki, 11 sierpnia 1937 roku poprzedzony był naturalnie decyzją biura politycznego i to biuro polityczne na czele ze Stalinem, Mołotowem, Kaganowiczem i innymi zbrodniarzami podjęło tę decyzję dwa dni wcześniej, 9 sierpnia, którą Jeżow 11 sierpnia 1937 roku przyjął do realizacji rozkazem 00485. Skala tego, co zrobiono w następnych miesiącach, przerasta wszystko, co wcześniej dotknęło w historii Polaków. Nazwa rozkazu brzmi dosłownie tak – o działalności faszystowsko-powstańczej, szpiegowskiej, dywersyjnej i terrorystycznej wywiadu polskiego w ZSRR. Nawet dziecko mogło być szpiegiem. Przypomnę, że nieco wcześniej Stalin przywrócił karę śmierci dla niepełnoletnich w Związku Sowieckim. Nawet z powodów ekonomicznych. Za kradzież kilku kłosów z kołchozowego łanu zboża. Każdy mógł być oskarżony o szpiegostwo. Szpiegostwo na rzecz Polskiej Organizacji Wojskowej, POW. To hasło stało się postrach budzącym oskarżeniem już w połowie lat trzydziestych. Nie dlatego, by POW założona, przypomnę, na progu I wojny światowej z inicjatywy Piłsudskiego, tajna organizacja, która miała wspierać walkę o niepodległość Polski w czasie I wojny, a następnie po zakończeniu pierwszej wojny w czasie wojny polsko-bolszewickiej miała wspierać walkę o polskość Kresów i gdzie rzeczywiście POW pozostała w szczątkowej formie na obszarach jeszcze przez bolszewików niezajętych, powiedzmy nawet sięgając aż do Tbilisi, do Gruzji, do Armenii, gdzie miała szukać kontaktów z innymi narodami broniącymi swojej niepodległości przed bolszewikami. POW trwało na terenie Związku Sowieckiego, głównie na terenie Ukrainy do progu 1930 roku, ale hasło oskarżenia o współpracę z pow pozostaje głównym, śmiertelnym wyrokiem w następnych prześladowaniach dotykających całej ludności polskiej w Związku Sowieckim. Najczęściej oczywiście ofiarą padali mężczyźni, co drugi dorosły mężczyzna narodowości polskiej został zamordowany w wyniku operacji polskiej. To są proporcje Holokaustu, co się stało natomiast z większością kobiet i dzieci, zresztą mężczyzn. W większości zostali wywiezieni. Do obozów, najczęściej do północnego Kazachstanu, albo w głąb północnych lasów Rosji Europejskiej, albo na daleki wschód, na Syberię. Na podstawie rozkazu Jeżowa rozstrzelano dokładnie 111 091 osób, bo NKWD prowadziło skrupulatne statystyki. Przypomnę, że w ramach wszystkich operacji znanych pod popularną grozę budzącą nazwą Wielka Czystka, NKWD rozstrzelało 676 tysięcy osób. Przypomnijmy, że Polacy w Związku Sowieckim stanowili 0,5% ludności. Jako ofiary operacji polskiej blisko 20% ogół rozstrzelanych. To pokazuje gigantyczną, właśnie ludobójczą skalę represji skierowanych przeciwko Polakom. Dziwić może, że na liście znaleźli się komuniści. Trudno posądzać ich o współpracę z POW. A jednak zadeklarowanie przynależności etnicznej lub też nawet przy braku takiej deklaracji sam fakt pochodzenia z Polski w przypadku części żydowskich, na przykład działaczy KPP groziło wyrokiem i najczęściej w ten wyrok się zamieniało. Komuniści, wbrew temu, co... Przyzwyczailiśmy się o tym sądzić w okresie późnego PRL-u, kiedy można już było w ogóle mówić o likwidacji KPP, nie byli jedyną, nie byli pierwszą, ani nie byli największą ofiarą tej rozprawy Stalina z Polakami w 1937-1938 roku. Byli ostatnią ofiarą, to znaczy komunizm w tym sensie coś dawał potencjalnym ofiarom, że znajdowali się na liście do rozstrzelania na samym końcu, na ogół dopiero w 1938 roku. Przypomnijmy, że był to czas pokazałych procesów politycznych w Moskwie, w których najwyżsi rangą działacze partii bolszewickiej przyznawali się gremialnie do współpracy z wywiadem polskim. Oczywiście nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością, ale odzwierciedlało sposób myślenia Stalina. Skoro szykujemy się do wojny z Polską, no to Polacy muszą mieć swoich agentów wszędzie. Oni też się szykują do wojny. I tak Stalin, kiedy raportuje mu, Jeżow o wynikach operacji polskiej, Stalin depeszuje do niego. Do Jeżowa, bardzo dobrze, odkop i wyczyść na przyszłość ten polski szpiegowski brud. Zlikwiduj go dla dobra Związku Sowieckiego. Najwięcej wiadomo o dwóch polskich grupach objętych operacją, właśnie o komunistach i o księżach. Tu, jak rozumiem, nie ma przypadku jeśli chodzi o księży, to oczywiście byli oni, jak już wspomnieliśmy od samego początku, traktowani jako podwójni agenci, bo nie dość, że agenci polscy i polskości, to także agenci Watykanu. Ale tak jak powiedziałem, prześladowani byli wszyscy. Prosta kobieta ze wsi, która nie chciała powiedzieć, że nienawidzi Polski. Automatycznie stawała się kandydatką do wyroku. Setki takich dramatycznych losów odtworzyła praca kilku historyków, głównie zachodnich tak się złożyło, wspomnianego Hiroaki Kuromi. wstrząsająca relacja dotycząca społeczności polskiej na Ukrainie. Polaków było na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej 1,4% mieszkańców, a aresztowanych i rozstrzelanych w okresie Wielkiej Czystki było 19%. Drugą taką grupą, która została zbadana stosunkowo dobrze jako grupa ofiar są Polacy w Leningradzie. Blisko 50 tysięcy Polaków znalazło trwałe miejsce zamieszkania w Leningradzie na progu państwa sowieckiego i ta grupa została w połowie zlikwidowana w latach 37-38. To wstrząsające doświadczenie znamy także z pewnej grupy relacji, które zostały zebrane jeszcze w końcu lat 80., na początku lat 90. w konsulacie polskim w Leningradzie, później znowu w Petersburgu, a które w wyborze opublikował na łamach dwumiesięcznika Arkana profesor Henryk Głębocki, jeden z najznakomitszych znawców stosunków sowiecko-polskich. Lektura tych relacji. Jest bardziej nawet porażająca od lektury opowiadań Borowskiego z Oświęcimia czy lektury opowiadań Kołymskich Warłama Szałamowa, bo pokazuje one jak w życie prawdziwych ludzi, nie fikcyjnych bohaterów literackich, którzy żyli normalnym życiem, jeżeli można mówić o jakiejś normalności w Związku Sowieckim w latach dwudziestych czy pierwszej połowie lat trzydziestych. Wtargnęła no, niesamowita demoniczna siła, która z nich wszystkich uczyniła absolutnie nieoczekiwanie dla nich szpiegów, wrogów, którzy czekali tylko na chwilę, kiedy przyjdzie wysłannik śmierci, Ciorny Woron, jak nazywano te samochody NKWD i wywiezie ojca rodziny, matkę, czasem zostawiając dzieci w pustych mieszkaniach na śmierć głodową albo do sierocińca. To jest doświadczenie, o którym nie pamiętamy. To doświadczenie Polaków, które no musimy pamiętać, jeżeli pamiętamy o zbrodniach, które dotknęły Żydów, jeżeli pamiętamy o zbrodni katyńskiej. Jeżeli upominamy się, a wciąż nie dość pamiętamy, ale upominamy się głośno o pamięć o zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu, to musimy jeszcze większym głosem przypomnieć to potworne doświadczenie ludzi, którzy zapłacili tylko za to, że byli Polakami. Historycy podkreślają, że operacja polska była bardzo precyzyjnie zaplanowana i zrealizowana. Włączono do niej nawet poborców opłat za energię elektryczną, którzy byli agentami tajnej policji. Odwiedzając mieszkania poszukiwali ludzi objętych rozkazem Jeżowa. Czy takich przykładów zaangażowania jest wiele? Lata 37-38 są takim momentem w historii Związku Sowieckiego, kiedy nikt poza jednym człowiekiem, Józefem Stalinem, nie mógł być pewny jutrzejszego dnia. Także ci, którzy najwierniej służyli temu systemowi, także ci, którzy donosili na swoich bliźnich, Także ci, którzy zabijali swoich bliźnich wtedy w piwnicach NKWD, jednego dnia zabijali, następnego dnia mogli sami być rozstrzelani. Na przykład dlatego, że jakiś nkwd miał polskie pochodzenie. Oczyszczono szeregi nie tylko społeczności wiejskie czy miejskie, zwłaszcza na rubieżach zachodnich państwa sowieckiego, z owego polskiego szpiegowskiego brudu, ale oczyszczono z niego, oczywiście mówię to z tragiczną ironią, szeregi nkwd w latach 37-38 pozabijano polskiego pochodzenia katów z NKWT. Oczywiście w samej operacji polskiej mogli też ginąć przedstawiciele na marginesie niejako innych narodowości, którzy znaleźli się na tych listach, bo sprzyjali Polakom, bo próbowali ich ratować. Byli tacy. Ale Polacy ginęli następnie w kolejnych operacjach. Była operacja numer 00447, która dotyczyła rodzin rozstrzelanych i ich losu, oczywiście nie mniej tragicznego były operacje skierowane przeciwko innym narodowościom, na przykład niemieckiej, na przykład fińskiej, i w niej z kolei ginęli na marginesie Polacy. Choć były to dużo mniejsze operacje, druga co do wielkości operacja niemiecka pochłonęła życie około 40 tysięcy osób. W sumie można szacować, że we wszystkich tych formach zbrodni na Polakach z lat 37-38 zginęło nie mniej niż 150, prawdopodobnie nie więcej niż 200 tysięcy osób na, przypomnijmy, siedemset kilkadziesiąt tysięcy, jaką to grupę czy społeczność tworzyła Polska Mniejszość w Związku Sowieckim. Według rozkazu Jeżowa operacja Polska miała trwać trzy miesiące, trwała czternaście miesięcy. Czy to wszystko wymknęło się spod kontroli, czy po prostu ruszyła lawina, której nie można było zatrzymać? Operacja polska praktycznie została zakończona 1 września 38 roku, a więc po mniej więcej 12,5 miesiącach, formalnie w listopadzie 38 roku, po 14 miesiącach. Jeżow miał po prostu określone, tak jak to robiono w całym okresie Wielkiej Czystki, kwoty z góry wyznaczone, ile osób z danego regionu mamy rozstrzelać. Kierownik NKWD w danym regionie musiał wypełnić plan. Nie da się znaleźć prawdopodobnych kandydatów na szpiegów, no to bierzemy na przykład naszych osobistych wrogów, ale możemy także wziąć zupełnie przypadkowe osoby, bo plan musi być zrealizowany. A nawet jeszcze lepiej, jak troszkę go przekroczymy. Chociaż Stalin przestrzegał przed zawrotem głowy od sukcesów to sformułowanie Stalina, które było reakcją no, na zbyt dużą skalę represji w latach 30. A więc przerażony także tym, co jego może spotkać, funkcjonariusz NKWD starał się najczęściej wypełnić plan przewidziany dla jego regionu. Zabijamy 500 osób, musimy podać listę, wysłać do góry, spełnimy plan, to może przeżyjemy do jutra. Tak działał ten nieludzki, straszliwy system. Tak, ale działał przez 14 miesięcy, a nie przez trzy. Nie dało się tak szybko zrealizować tego planu, wypełnić te nieludzkie rubryki, te albumy, bowiem nazywano te zestawy nazwisk, które następnie zatwierdzały władze zwierzchnie. Nie, albumami Albumami i sposób wydawania wyroków albumowym Nie była to taka prosta operacja i Stalin uznał, że trzeba ją wypełnić do końca Nawet jeżeli będzie trwało, to dłużej niż pierwotnie zakładano To był prosty, nieludzkoprozaiczny powód przedłużenia tej operacji Plan trzeba było wykonać, nawet jeżeli miało to zająć więcej czasu ten system zorganizowali władcy Związku Sowieckiego w taki sposób, że jego ofiarami padali przedstawiciele wszystkich narodowości. Ponieważ Rosjan było w Związku Sowieckim najwięcej, to najwięcej jest Rosjan także wśród ofiar tego systemu. I najwięcej jest także Rosjan, o czym również nie wolno zapominać, wśród oprawców, którzy ten system tworzyli. To, co wydaje mi się trzeba koniecznie przypomnieć, to z jednej strony stwierdzenie, że Polacy byli ofiarami tak jak inne narody w Związku Sowieckim, że nie była to operacja rosyjska przeciwko Polakom, bo w tym samym czasie ginęły także dziesiątki tysięcy Rosjan. Pamiętajmy 4 do 6 milionów ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie i w Kazachstanie, bo ten Wielki Głód miał podwójne oblicze. To jest także kilkaset tysięcy osób, które były ofiarami akcji dekuakizacji i następnie kolektywizacji wsi. Więc akcji, która dotknęła wieś głównie rosyjską, także ukraińską, po części polską, jak o tym wspominałem. I to jest wreszcie właśnie bezpośrednio wielka czystka, czyli rozprawa Stalina z potencjalnymi wrogami politycznymi. To jest ta mniej więcej liczba około 700 tysięcy ofiar. W takiej perspektywie rzeczywiście trzeba, zawsze trzeba podkreślać, że nie były to zbrodnie rosyjskie na innych narodach. To były zbrodnie systemu komunistycznego na wszystkich narodach, które zamieszkiwały obszar władzy komunistycznej. Ale jednocześnie, jeżeli dzisiaj spotykamy się z propagandą historyczną władzy Władimira Putina, która jest gotowa potępić Stalina w jednym aspekcie, w tym mianowicie, gdzie giną Rosjanie i powiedzieć tak, Stalin mądrze przygotował nas do wojny, ale trochę niepotrzebnie zabił za dużo Rosjan. Ta propaganda w dwóch aspektach zasługuje na absolutne potępienie. W tym aspekcie, w którym próbuje redukować udział Rosjan w systemie zbrodni, nie jako ofiar, ale jako zbrodniarzy. Nie, nie. jest tak, że NKWD to byli tylko Dzierżyński, parułotyszy i Gruzini, ale to byli przede wszystkim Rosjanie. Czy Żydzi jeszcze? Nie. To byli jednak najczęściej Rosjanie. I drugi aspekt, który musimy tutaj także uwzględnić i uwypuklić, Polacy byli jednak największą statystycznie w stosunku do swojej wielkości ofiarą, ulubioną ofiarą, jeżeli można użyć takiego upiornie ironicznego sformułowania, ulubioną ofiarą Stalina. Nie dlatego, że Stalin nienawidził specjalnie Polaków, ale dlatego, że traktował Polskę jako nieuchronnego wroga numer jeden na szlaku przygotowywanej ekspansji Związku Sowieckiego do środka Europy. I w tym sensie, kiedy Putin odwiedza na przykład obóz w Butowie pod Moskwą, by uczcić tam rosyjskie ofiary zbrodni sowieckich, to w istocie buduje pomnik kłamstwa, bo w Butowie mordowano nie mniej, a statystycznie dużo więcej Polaków niż Rosjan. Statystycznie w stosunku do liczby Polaków w Moskwie i okolicach, bo akurat ten obóz znajduje się pod Moskwą. I w tym sensie mamy prawo i obowiązek upominać się o szczególną pamięć o polskich ofiarach systemu sowieckiego, ponieważ były to ofiary szczególnie, wyjątkowo, okrutnie, Uwypuklone na tle wszystkich innych narodów, uwypuklone świadomą decyzją Józefa Stalina, który przypomnijmy, nie był Rosjaninem, nie działał jako osetyniec czy jako Gruzin dla dobra Osetii czy Gruzji, ale działał jako przywódca organizacji komunistycznej, która chciała zrealizować obłędną ideologię komunistycznej dominacji nad światem, ludobójczą ideologię podboju świata, w imię utopii Marksa i Lenina. A my upominamy się o Operację Polską, bo Operacja Polska nazywana jest często zapomnianym ludobójstwem. O tak, no wystarczy zapytać w sondażu licznym w dowolnym punkcie Polski o Katyn. Myślę, że więcej niż połowa ludzi odpowie, że kojarzy te zbrodnie. Ale jeśli byśmy zapytali o Operację Polską... Jeśli zapytalibyśmy, w jakiej operacji pojedynczej zabito najwięcej Polaków w XX wieku, to myślę, że mniej niż jeden promil, niż co tysięczny w Polsce respondent odpowie poprawnie. Ktoś powie, może Katyń, ktoś powie, może Wołyń, ktoś powie, może akcja AB niemiecka, ale operacja polska? Gdzie są pomniki związane z tą straszliwą martyrologią? Dlaczego warto je stawiać? Dlaczego się Upominam o tę zbrodnię, bo to jest przestroga przed totalitaryzmem w jego najczystszej, a raczej najciemniejszej postaci, bo nie ma drugiego takiego zachowanego rozkazu w historii XX wieku, na podstawie którego skazano by na śmierć więcej osób. Przypomnijmy, że po ludobójstwie tureckim na Ormianach z pierwszej wojny światowej nie został żaden tego rodzaju pojedynczy rozkaz. Konferencja Wanzy, na podstawie której wykonano operację wymordowania europejskich Żydów, wielu milionów, także nie pozostawiła dokumentalnego śladu. Tu mamy do czynienia z dokumentem zachowanym, na podstawie którego rozstrzelano 111 091 osób. Przypomnienie o tym, że jest możliwa taka zbrodnia, że jest możliwa tego rodzaju praktyka administracyjna, Decyzja, podpisy, to właśnie jest powód przestrogi przed skalą nieludzkich możliwości człowieka w totalitarnym systemie. W każdym niemal kraju dyskusja o historii Europy XX wieku wraca w takiej czy innej formie. O kwestie ofiar i kwestie sprawców. Polska, która te pytania zadaje z dużą siłą, emocją, nie jest krajem dziwnym groteskowym, ale jest krajem szczególnie ważnym dla przyszłości całej Europy i tak warto na to spojrzeć. O tę pamięć upominał się profesor Andrzej Nowak, a za tydzień po godzinie 15 o tym skąd w politycznej elicie Zachodu wzięła się idea zaspokajania sowieckiego imperium kosztem Polski czyli o pierwszej zdradzie Zachodu podczas wojny polsko-bolszewickiej. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Przypomnę, że audycję cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl ukośnik-jedynka. Dorota Truszczak, do usłyszenia.